rozdział pod Doktryna stanu sennego. Najpierw przeczytam to jako taką pierwszą część do kontemplacji. Trzecia doktryna stanu sennego składa się z czterech części. Pojmowania, przemienienia, urzeczywistnienia stanu sennego, że jest mają i medytowania na jednym stanu sennego. Część pierwsza. Pojmowanie natury stanu sennego. Pierwsza część pojmowania natury stanu sennego zawiera trzy praktyki. Pojmowanie go przez moc postanowienia, pojmowanie go przez moc oddechu i pojmowanie go przez moc wizualizacji. Praktyka pierwsza. Pojmowanie snu przez moc postanowienia. Co do pierwszej praktyki pojmowania snu przez moc postanowienia, to co zostało nazwane wstępnym pojmowaniem snu odnosi się do postanowienia utrzymania w nieprzerwanej ciągłości świadomości, zarówno w stanie czuwania i w stanie snu. Innymi słowy, we wszystkich okolicznościach w ciągu dnia czyli w stanie czuwania, utrzymuj pojęcie tego, że wszystkie rzeczy są natury snów, jak i w stanie śnienia. Wtedy w nocy przed spaniem, proś guru, żebyś mógł być zdolnym do pojmowania stanu sennego i stanowczo postanów, że będziesz pojmował sen. Dalej w związku z tym powiedziano, wszystkie rzeczy wynikają z przyczyn, one zależą całkowicie od postanowień motywacji. Jakby to przeor powiedział tyle słów Ewangelii Świętej na dzień dzisiejszy. Ale my tego na pewno nie skończymy dzisiaj, bo to mamy policzone minuty i ile zrobimy, tyle będziemy mieć. Trzecia doktryna stanu sennego składa się z czterech części, to znaczy że ta część, tej, ta, o, ta doktyna stanu sennego, to czym się wszyscy mi interesują, no bo to jest temat interesujący dla wszystkich. A dlaczego? No bo wszyscy na ogół śnią, za, wyją za wyjątkiem ludzi, którzy nie mają snów. Ale normalnie wszyscy śnimy. Zwyczajni ludzie śnią. Uczeni ludzie śnią, mądrzy ludzie śnią, bogaci i biedni śnią. Wszyscy śnią, nawet zwierzęta to ktoś się śni tak samo. Ale nauka o, o śnie stoi odłogiem, więc po prostu my jest, poszukujemy takich odłogów, ale niestety stoi odłogiem i nieuprawiana. Za wyjątkiem kilku naukowców, którzy próbują to robić, Leż niestety, nadaremnie. Ale wiemy tutaj, że dla jogów, a my przecież jesteśmy po linii Olego, czyli po linii joginów, moi drodzy, bo są w naszej szkole dwie linie. Jedna linia to jest linia kościoła tybetańskiego, to są mnichy i lamowie, a druga linia to jest linia joginów. I Ole otrzymał od Karmapy pisemne upoważnienie na Europę jako jogin. Nie jako lama, a tym bardziej nie jako mnich, ale jako jogin. Otóż jogowie i Wielki Kościół żyją ze sobą w idealnej zgodzie. A to dlatego, żeby służyć wszystkim istotom. Bo dlatego, że dla mas potrzebny jest kościół tybetański a dla poszczególnych powołanych jednostek potrzebna jest yoga. Tam, gdzie nie wystarczy jedno, tam przychodzi następne. Taka jest sprawa. Na tym muszę zakończyć to krót, krótkie, ten krótki wstęp na ten temat. Więc to jest, to jest to, jest to, są, to jest, to są doktryny dla jogów. Oczywiście my nie jesteśmy jogami, bo my nie mamy mistrzów. Nie jesteśmy uczniem jakiegoś mistrza, bo żeby być takim joginem, to trzeba mieć mistrza i trzeba mu służyć. Trzeba być na służbie u takiego mistrza. To nie tak, przyjdź sobie od święta, mistrzu i naucz powiedz mi coś, bo ja jestem twoim uczniem, prawda? To jest dobre w kościele, od święta, od niedzieli, od soboty, jak to, jak to, woli. może być od piątku, jak to woli. Ale tutaj to jest ta sprawa właśnie dlatego, że trzeba mieć swojego tego guru, tego nauczyciela. A to jest po prostu w naszej sytuacji niemożliwe, niemożliwe, ale ponieważ my jesteśmy bardzo ciekawi, a książki się pokazują, dlatego, a po, po przede wszystkim dlatego, że wszyscy śnimy. N nie ma takiego, żeby nie śnił, prawda? No, więc, na, więc teraz będziemy, ja tu ob, pozwolę sobie to objaśniać do tych snach, bo ja, ja, ja, jak też te tematy wypływają, ale na snach, to jestem specjalista. Mówię tak, bez, bez, bez bicia po prostu. <śmiech> Na ten temat po prostu nie, nie spotkałem takiego drugiego hukniętego faceta, jak ja jestem. Już od, dwuna od dziewiątego roku życia. Studiuję to zagadnienie i pocieszam się tym, że wielu naukowców po prostu w Polsce, jeden, jeden tylko jest taki naukowiec, ale już prawdopodobnie już nie żyje, to był doktor Bilikiewicz, wielki psychiatra, dyrektor, Instytutu Psychiatrycznego w Gdańsku. Prawdopodobnie nie żyje, ale czytając jego książkę od razu rozpoznałem, kto on jest. I później spotkałem się z kimś, kto go zaosybiście i mówił, a to taki wieszcie tam ta, tego, tam tego. Ale powiedział jeszcze dodatkowo, że to taki okultysta, czarownik tego i tak... no jest tak zupełnie, jak to z tej książki wynika. To był specjalista od tych zagadnień. Niestety, jako trzymający się ściśle dyrektyw naukowych, musiał się musiał jechać tramwajem dokładnie po torach, po szynach tramwajowych. Rozumiecie? Ja nie, nie wolno było w prawo ani w lewo. Sam od siebie nie mógł nic powiedzieć. Tylko tak jak, to, jak szyny prowadzą naprzód, to naprzód, w prawo to w prawo, w lewo to w lewo. Ale takich jest więcej. Kto się tym interesuje, to, to, to może się o tym dowiedzieć. To są ludzie na świecie. Świat niestety nie ogranicza się do, do nas tutaj, ale na, jest bardzo szeroki i rozległy. Ludzie na świecie są różnego kalibru. W każdym razie jedno mamy wspólne, że wszyscy śnimy. A więc czytam dalej. Pierwsza część, pojmowanie natury stanu sennego, zawiera trzy praktyki. Pojmowanie go przez moc postanowienia Pojmowanie go przez moc oddechu i pojmowanie go przez moc wizualizacji. O słowo pojmowanie. O co tutaj chodzi? O jakie pojmowanie chodzi? Chodzi o to, żebyśmy pojmowali nasze sny. No na przykład mówimy to tak ogólnie po prostu, ja, ja, ja, jak w jakimś klubie, prawda? Gdzie ludzie się zbierą. No to panowie proponuję wam, żebyście od tej, od, od tej chwili. Pojmowali swoje sny. O jakie to pojmowanie chodzi, prawda? O jakie pojmowanie chodzi? No bo z angielskiego można tłumaczyć zrozumieć, ale to jest, to nie o to chodzi. Po, pojąć, pojąć sen, ale trzeba mieć dodatkowy komentarz, co to znaczy pojmować sen. Tak jak się pojmuje rzeczywistość, tą, tą co teraz tu siedzimy. No, pojmujemy, że to jest konkretna rzeczywistość, że tu jesteśmy, siedzimy, jeden drugi dotyka, jest twardy, miękki, ciepły i tak dalej, prawda? I takie wszystko jest prawdziwe, i realne. Szczególnie to, co na stole, takie, takie rzeczywiste, prawda? No i właśnie, to jest pojmowanie rzeczywistości, tej, której doświadczamy teraz. A pojmowanie snu, czym jest? No to właśnie to pojmowanie, to jest kluczem do tego tutaj rozdziału. Bo teraz tego pojmowania można się nauczyć, czym, na, na trzy sposoby. Pierwsze to jest pojmować sen, za pomocą postanowienia następnie pojmować sen przy pomocy oddechu i pojmować sen przy pomocy czego to jak tam było mocy wizualizacji więc sprawy od, oddechowe nigdy mnie nie interesowały bo, bo dlatego że każdy oddycha nawet niemowlę oddycha ryby oddychają koty oddychają a więc oddychanie nie, nie jest najważniejsze nie ma, ja nigdy się nie zastanawiałem nad oddychaniem, bo to było coś takiego, co tylko przesz przeszkadzało człowiekowi. Natomiast pojmowanie przez moc postanowienia, a to jest coś konkretnego. I, a pojmowanie przez moc wizualizacji to jest, jest coś, jest, coś ba jeszcze bardziej konkretnego. <śmiech> wierzę że przez te, dwa, przez te dwa można się nauczyć pojmować sen. Ale czytam, o co tu chodzi, że tego. Innymi słowy, we wszystkich okolicznościach w ciągu dnia, czyli w stanie czuwania, no bo w ciągu dnia to mówimy, że to jest stan czuwania, utrzymuj pojęcie tego, że wszystkie rzeczy są natury snów, jak i w stanie śnienia. To znaczy się, chodzi o to, że w stanie czuwania to my wiemy, że nam się śniło, prawda? To, co było w nocy, to nam się śniło. No i jaka jest natura natura tych snów? Jaka jest natura snów? No, jakiego byście naukowca czy psychologa spytali, po ci powie, jest to, panie, pańska, pańska, w, w ta subiekt, subiekt, subiektywne prze, przeżycie, subiektywne. Sny to jest coś subiektywnego, powiedzmy, subiektywnego. A rzeczywistość, stan czuwania, to jest coś obiektywnego. Obiektywne to coś konkretnego, a subiektywne to jest... Jest, jest, jest, jest, jest nie ma. Było i nie ma, prawda? No, no rzeczywiście nie ma. Miałeś worek, worek dukatów we śnie. no i co z tego, że, że ci się to, że to miałeś we śnie, Ale Teraz nie masz tych dukatów, prawda? Przydalemy się. No więc teraz nie masz tych dukatów, więc to jest coś subiektywnego, a więc nierealnego, nierealnego, powiedzą. Pan się zajmuje rzeczami nierealnymi, no ale m, tak można mówić nie do joginów, rozumiecie. Do, do joginów tak nie można mówić, bo jog, jogin co sobie pomyśli to już jego sprawa, prawda, na ten temat. No ale ponieważ jogin nie, nie wyjmie, nie, nie, nie może walczyć na miecze, więc nie jest, nie jest w stanie uciąć głowy swojemu przeciwnikowi. Bo ten, ten drugi może to łatwo zrobić, ponieważ mamy i on ma realny miecz, a mamy realną głowę, prawda. No, no, no, no tak. Więc Chodzi o to, żeby to, to, to co przeży, czego doświadczamy w stanie czuwania, żebyśmy tak pojmowali, jak pojmujemy stan śnienia. To znaczy się, jeżeli jesteśmy tacy mądrzy, że stan śnienia jest to coś subiektywnego, coś całkiem iluzorycznego, nierzeczywistego i tak dalej, to żebyśmy tak równocześnie weszli w ten stan tak widzieli w stanie czuwania, ale to jest trudne. A dlaczego trudne? To jest po prostu niemożliwe. A dlaczego niemożliwe? Bo to trzeba praktykować. A dlaczego praktykować? No bo to jest joga, kochani. Joga, joga się musi praktykować. Joga to nie jest coś takiego, wziąć książkę o jodze i przeczytać sobie. Albo i, i powiedzieć sobie, ja jestem wielki jogin. Bo siedzę prosto, al, al, albo krzywo, wszystko jedno jak to chce. Nie na to nie jest jogin, moi drodzy. Joga to jest sprawa bardzo poważna, bardzo poważna. Trzeba traktować, potraktować to na serio. Jak ktoś nie traktuje na serio, to proszę bardzo, wolna ścieżka, są kościoły. I trzeba go zachęcić. Chodź do kościoła, będziesz miał z tego pożytek, bo joga nie jest dla ciebie. Zresztą tu nie trzeba temu nic tłumaczyć, bo każdy wie, co jest dla niego i co nie jest dla niego. Od razu Was o tym poinformuję. Panie, tylko nie to, bo to nie dla mnie. Ja już wolę hymny śpiewać, prawda? Bo to jest łatwiejsze i takie piękne. Wszystkich Bogów można uczynić odpowiedzialnymi za wszystkie moje klęski i nieszczęścia. A mnie się nie chce nic robić. Daj mi się <śmiech> ty spokój. <śmiech> no jest właśnie to, jest to właśnie tutaj. Więc to jest naprawdę trudne, żeby w stanie czuwania jednocześnie przeżywać stan czuwania jako snopodobny. No nie mówimy, że stan czuwania jest snem, ale jest snopodobny, snopodobny. Tak jak we śnie, a z tego wynika, że we śnie powinniśmy wiedzieć, że śnimy, kochani. To znaczy się, no a to jest jeszcze trudniejsze, No, że żeby sobie, żeby się wiedzieć, że się śni, no bo jeżeli w dzień wiemy, jesteśmy tacy mądrzy, że sen jest iluzoryczny, nieprawdziwy, no tośmy powinni o tym wiedzieć we śnie, ale we śnie o tym nie wiemy. Ja, ja, wie, wiecie, że to jest trudno wiedzieć we śnie. Coś się śni i my nie wiemy o tym, że śnimy. Nawet nie wiemy, że śnimy, kochani. Nawet nam do głowy nie przyjdzie, że śnimy. No więc jeżeli ktoś we śnie nie wie, że śni, to jakże w stanie bardzo będzie wiedział, że w śnie bardzo się znajduje. Tam już w ogóle absolutnie to będzie niemożliwe, więc dlatego sprawa jest tragicznie, tragicznie niemożliwa. Ale kto chce, żeby rzeczy niemożliwe stały się możliwymi, tu jest instrukcja podana, musi rozpocząć praktykowanie jogi i stan czuwania widzieć jako stan śnienia a stańśnienie jako stan czuwania. No, trzeba to odwrócić to wszystko nogami. No i jest się wtedy kandydatem w ogonku do pana psychologa, żeby nas leczyć zacząć leczyć, znaczy, do, do, do psychiatrów, do, tam nie ma wolnych łóżek, wiecie, bo jak na, na, na sali leży ich 40, 40 łóżek na sali i jed, jed, jeden psychiatra, to on, on, on prawie się lepiej że ledwo przy świadomości utrzymuje, wiecie, no bo ja, ja miałem z nimi do czynienia, to ja już ich znam bardzo dobrze, ledwo się sami przy świadomości utrzymuje, jeszcze, jeszcze jak jest mądry, to się przynajmniej, po, po, jak przyjdzie do dobrzy, to się przynajmniej wykąpie z tego wszystkiego, jak prawdziwy, ma, magiczny ceremoniał o, u, umywania staro kościelny zrobi, prawda, umyć się ze wszystkich grzechów, jakie, jakie przyjął na siebie, no bo jak nie, to, to, to, to, to sam zachoruje. Chyba, że się będzie pocieszał pigułkami, jak nie pełno czas, albo alkoholem. Taka jest prawda. Więc moi kochani, więc ta yoga nie jest dla ludzi chorych. No bo jak będzie taki z predyspozycjami do, do różnych fan, fan, fantasmagorii, to właśnie na, to, no, to mu dogodzicie naprawdę, naprawdę się gotów rozchorować. Bo on bez instrukcji już egzystuje, bez instrukcji egzystuje jak we śnie. Zauważcie, że ludzie żyją, jak we śnie. No po czym to poznać? Poznać, post każdego jednego po kolei można poznać, że jemu się to śni po prostu, wiesz, tylko on o tym nie wie. Po prostu, szczególnie dzisiejsza młodzież, żyje bezwolnie, bezwolnie, kompletnie, jak, jak marionetki, po, najmniejszy powie w wiaterku i już, już, już, już leci, bo to żyje we śnie, tak jak we śnie się wszystko zmienia. Ludzie po prostu są jak, jak, jakby byli w jakiejś halucynacji, w jakimś obąganiu, opętaniu. No w, w, w, dopiero wczoraj był ten film taki, doszedł, przed dziennikiem, prawda, o tej młodzieży XX wieku. To przecież to młodzież XX wieku, to nie, nie u nas, kochani, tylko na Zachodzie. To po prostu pokazali fragmenty gru, przywódców grup różnych młodzieżowych, takich wielkich, potężnych, liczących po kilka tysięcy ludzi, milionów w Ameryce i na Zachodzie to jak, jak na to spojrzałem, to zobaczyłem kompletnych debilów, kompletne debile kochani, którzy się nadają natychmiast do leczenia, do kuracji, no kto to, to, to trzeba widzieć, żeby to, to widzieć trzeba, prawda, no to się nie da objaśniać, zresztą my teraz nie po tośmy się zeszli, żeby rozmawiać o debila. Ja nie mogę wam teraz pokazywać, jak to tam było w telewizji, ja bym takiego debila z miejsca odstawił, prawda? Ale nie potrafię tak języka postawić i zjechać w ruchę, jak ten idiota to pokazał. I to są przywódcy młodzieżowi, to są debile kompletne. Albo są debile, którzy wyglądają całkiem normalnie. Tylko nie wolno wspomnieć nic, nic duchowego rozumiecie, nic na ten temat, nie wolno absolutnie. I w ogóle świat po prostu jest taki, jest naprawdę w tym śnie. I to trzeba zobaczyć, że jesteśmy, że my żyjemy w stanie, w stanie snopodobnym. Ale ta sprawa nie jest jakąś fantastyczną historyjką, ta instrukcja, bo wiecie dlaczego we śnie nie możemy sobie tego uświadomić, że śnimy z przyzwyczajenia. No bo przez dzień my praktykujemy życie codzienne, normalne i zawsze, ja zawsze mówię, że my wszyscy praktykujemy. Nie myślę, że praktykują tylko jacyś tam buddyści, albo jacyś tam inni są praktykujący. Każdy człowiek praktykuje, co praktykuje? Nawet wizualizację każdy praktykuje, jak patrzy w telewizję, to co, nie, nie wizualizuje? Jak patrzy na, na, na mamę, na tatę, to nie wizualizuje? A potem, jak mu się to przyśni, to jemu się z przyzwyczajenia, bo to jest tajemnica, z przyzwyczajenia wydaje, że to jest prawda. Bo jemu nic innego na myśl nie przyjdzie, więc tak jak mówią nasze medytacje, że tak, tak myślcie o czarnej koronie, żebyście się tak przyzwyczaili w ciągu tego życia, bo przez to przyzwyczajenie zobaczycie tą czarną koronę, jak będziecie przed śmiercią ją zobaczycie i będziecie wyzwoleni. Bo przez przyzwyczaj, przyzwyczajenie jest kluczem do tego, tu nie ma jakichś magicznych cudów, ani jakichś jakich hokus pokus, żadnych z tych rzeczy, ani sugestii i tak dalej. Więc jeżeli my potrafimy taką jogę praktykować na co dzień, widzieć to wszystko jako snopodobne, snopodobne, snopodobne dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rok, naprawdę ja, to nie ma pośpiechu żadnego, rok za rok to jest autentyczne, to wtedy się tak do tego przyzwyczajmy, że nagle przyjdzie jakiś sen, a, my, a my, my nam się będzie śniło tak jak to jest no, normalnie w dzień i, i to przyzwyczajenie przez nas wypłynie. I nagle sobie powiem, przecież to mi się śni. To jest pierwszy krok na jodze snu. Żeby sobie we śnie przypomnieć, że to jest sen. I to jest to wszystko, co mam na dzisiaj do zakomunikowania. I teraz są trzy metody tego. No bo nie, z niejednymi rozmawiałem, że jak chcą praktykować tą jogę, to muszą sobie we śnie przypomnieć, że śnią. Więc są ludzie zróżnicowani, są bardziej zdolni, natychmiastowo uzdolnieni i są tacy, co nic nie pojmują, nawet o czym się to mówi. Jest takich spotkałem natychmiast zdolnych, co we śnie sobie od razu przypomnieli, co im Władysław mówił. I na przykład opowiada tak, jestem w ogrodzie i widzę rośnie drzewo. I przypomniałam sobie, co Władysław mówił, że jak zobaczysz takie drzewo, albo jakiś słabo coś to sobie to sprawdź, czy to jest drzewo prawdziwe, czy nie. I sprawdziłem, drzewko jest prawdziwe, twarde, jak najbardziej sprawdziłam, a teraz sobie przypomnij, że to jest iluzoryczne drzewo i ono nie może być przeszkodą dla Twojej ręki. I zrób tak przez drzewko, przez ten pień, tak, żeby Ci to drzewko nie zatrzymało ręki. No i tej osobie się to udało i tak robi, drzewko nie stawia przeszkody, prawda? Jak się to opadnie, można przechodzić przez ściany, można latać w powietrzu, można robić wszystkie cuda. Można siedzieć w wodzie, siedzieć w ogniu, prawda. Nie ma przeszkody, zresztą zobaczymy, że te instrukcje są dalej podane. Albo idzie przez miasto, tramwaj jedzie. No i Władek powiedział tak, żeby się, że, że ponieważ to jest iluzja snopodobna, a ja teraz śnię, to mi się nic stać nie może. No to siadłam sobie na środku szyn tramwajowy, a tramwaj jedzie prosto na mnie. No więc ja mówię, nie bój się, on musi przez Ciebie przejechać i wszystko jedno, co by nie było. Tylko nie wolno Ci się wystraszyć, bo się albo zbudzisz, albo, albo nie wiadomo, co będzie uciekać. No i siedzę i, i do, do niego, a, a tramwaj zamiast mnie przejechać, to tak koło mnie, tak jechał, już miał mnie miał przejechać, tak koło mnie ominął mnie i pojechał dalej. No widzicie, jakie są tylko podświadomości, no bo wszystko, bo sny idą z podświadomości. a więc dalsza instrukcja jest ta, nie nazywać znów marzeniami sennymi, bo są takie książki pisane przez naukowców zatytułowane często marzenia senne albo o marzeniach sennych. Sen nie jest marzeniem, to jest błąd z grubej rury rżnięty, tak muszę się kategorycznie wyrazić, żeby to raz na zawsze wszyscy zapamiętali. Z grubej rurki rżnięty błąd po prostu i, i aż, aż dziw bierze, że tacy ludzie po prostu mogą takie bzdury wypisywać. Sen nie jest marzeniem. Bo gdyby był marzeniem, można by go tak łatwo zmieniać. Według życzenia. Niestety nie jest tylko marzeniem. Sen naprawdę płynie z podświadomości. Czyli z nieświadomości, jak są Rosjanie. A więc nie ma marzeń sennych i na dzisiaj wystarczy. Dalszy ciąg na następny raz. Do tego tu będzie na kilka razy. Prawda? No, proszę bardzo. A teraz będziemy mieć medytację. Moi kochani, ostatnim razem zaczęliśmy studiować, znaczy się raczej kontemplować jogę snu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej jogi. A skąd my o tym wiemy? Bo wszyscy śnimy. Nie wiem, czy jest ktoś taki, który nie wie, oto to znaczy śnić. A więc zaproszenie jest przed nami otwarte, brama otwarta. I dowiedzieliśmy się, że we śnie powinniśmy wiedzieć, że śnimy. No nie tak prześnić rano, aha, śniło mi się. Tylko w trakcie śnienia mamy wiedzieć, że śnimy. Jeżeli jest, jest mi się coś śni, to masz wiedzieć, że śnisz. Wiem, że śnię i teraz z tego wynikają dalsze, nieograniczone konsekwencje i doświadczenia. No bo jak się wie we śnie, że się śni, to można teraz nam opowiadać na ten temat całymi godzinami i tygodniami. Bo każdy z nas jest na tyle mądry, że aha, ja śnię teraz, to zdobędę, ja, no, no i, i tak dalej. No więc to się nazywa rozpoznanie snu, rozpoznanie snu. Miałem mu było powiedziane w instrukcji, że takie rozpoznanie snu, że się śni, to jest pierwszy taki mały etap. Jest na to trzy metody, trzy, trzy metody, trzy sposoby prowadzące do takiego rozpoznania wspomnieliśmy o pierwszej ale jej nie dokończyliśmy prawda? nie dokończyliśmy coś nam brakło w pewnym momencie a to z powodu ograniczonego czasu i dzisiaj jak, się, jak czas przejdzie to też przerwiemy przerwiemy w nieodpowiednim momencie no ale czasem trzeba przerwać żeby że, że ja ja, ja, ja nie zachodzi. moi kochani więc teraz to mówię tak ja przeczytam dalej, co na ten temat. Co do pierwszej praktyki, pojmowanie snu przez moc postanowienia, to jest właśnie ta moc postanowienia. My sobie postanawiamy, że będziemy wiedzieć, że ślimy, prawda? I to postanowienie potrafi tak pracować, że wywoła w nas to, że my będziemy wiedzieć, że ślimy. Co to, co, to, co zostało nazwane wstępnym pojmowaniem snu. To jest pierwsza część tej instrukcji, a druga mówi tak. Wtedy w nocy przed spaniem proś guru, abyś mógł być zdolnym do pojmowania stanu sennego. I stanowczo postanów że będziesz pojmował sen. Są tu dwie myśli. Pierwsza myśl to wyjaśnia, co to znaczy postanowić sobie, że będę wiedział, że śnię. Jest tu taki, taki dodatek, stanowczo postanów. To musi być stanowcze postanowienie. To nie może być życzenie. Ja chcę, ja chcę takie życzenie, a jak chcę, to sobie książkę kupię, prawda? Ja... Jak chcę, to sobie pójdę w kawę, kawę się napiję. Tutaj już się kończą, kończą pobożne życzenia. Tu nie pomoże nic, kochani, kochani. Tu, tutaj już się nie da nic i nikogo oszukać. Bo można wszystkich naokoło okpić za wyjątkiem samego siebie. Oczywiście siebie też można okpić, ale nie można okpić prawdy wewnętrznej, która jest w nas. Tego się nie da okpić, bo to jest niemożliwością nie, nie po prostu, absolutnie. Więc mówi, mocno postanów. Jeżeli twoje postanowienie nie jest mocne, to będziesz dalej śnił i nie będziesz o tym wiedział, że śnisz. chyba, że tu przypadkowo się pojawi. A druga myśl jest ta, wtedy w nocy przed spaniem, proś guru, jeszcze raz przeczytam, proś guru, żebyś mógł być zdolnym do pojmowania stanu sennego. Drugie, to, to znaczy nie wystarczy tylko sobie postanowić, trzeba jeszcze prosić guru. Naszym guru jest karmapa, ale to jest karmapa jest w tej chwili przed nami za daleko. Najbliżej od, najbliżej od karmapy jest nasz Ole Nydal, to jest nasz guru prawdziwy. Bo dlaczego? Bo Ole żyje. I Guru to nie jest ktoś, kto sławny, kogo uczniowie znają, kto ma sławę na świecie, znany, słynny. To jest dobre dla kościelników, pamiętajcie kochani. Ale nie dla Joginów. Dla Joginów Guru to jest bezpośredni, z który, którym ma kontakt z uczniami. Bezpośredni. To jest Guru. No więc teraz moi drodzy, tu mamy to właśnie, że proś Guru. Otóż właśnie myśmy dostali medytację, którą kontynuujemy, guru jogę, to znacie te teksty, tradycyjny tekst, taki z, tym, z tą naklejką, które już zanika praktykowanie tego tekstu, zanika, niektórzy już tego nie praktykują, inni powiadają, że nie chcą tego praktykować. A dlaczego? To ten proces zaszedł stopniowo w naszej sądze. bardzo stopniowo ja go obserwowałem. Wyrywałem sobie włosy na głowie, ale zauważyłem, że łysina się robi. So, pomyślałem, niech sobie wyrywają włosy ci za parę lat. Nie przejmujemy się, bo dlatego, że joginowie się nie mogą tym przejmować, że ktoś praktykuje guru-jogę czy nie. I dlatego właśnie tutaj praktykujemy tą guru -jogę, w której mamy kilka modlitw. Trzy, no i trzy modlitwy są najważniejsze dzisiaj będziemy tą guryogę robić, to posłuchajcie, zwróćcie uwagę na modlitwy. W każdej z tych modlitw my o coś prosimy. I guru musi nam pozwolić na to, co my chcemy. Jeżeli my chcemy jakąś praktykę robić, trzeba się zwrócić do guru, żeby nam to pozwolił. Jeżeli chcemy studiować, guru ma nam pozwolić, prawda? To z przyzwyczajenia, że lama nam ma, ma nam pozwolić na jakąś praktykę, a jak nie ma lamy, no to jest to jest jeszcze lepiej bo przynajmniej mamy mamy guru którego które mamy telepatycznie się z no. tym jest, jest zgodnie z zasadą że każdy święty ma swoje wykręty jest to bardzo, spra bardzo sprawne i wygodne ale teraz zwrócimy uwagę na guru jeszcze dokładniej więc w guru jodze są trzy etapy realizacji guru żeby odkryć guru musimy żeby guru prosić, trzeba go najpierw odkryć. Więc chyba nie myślicie, nikt z Was nie myśli, że naszym guru to jest ten, co na zdjęciu, na fotografii. No jest to fotografia guru, kiedy żył, ale wiadomo, że guru nie jest na obrazku, prawda? Ani guru nie jest gdzieś daleko od nas. Nie może być na przykład gdzieś w Indiach albo we Francji, prawda, czy w Niemczech. Ja mam guru, który siedzi w Indiach. No i za jak tego do końca życia już nie zobaczysz, i czego się on nauczy? Nauczycie czegoś? Nauczycie tylko to życie, żebyś zmądrzał wreszcie i porozum do, po rozum do głowy. A jak masz nauczycieli i guru masz na miejscu, to sioszy jeden z drugim. Więc w medytacji mamy taki, taki, taki fragment. My sami, świat wokół nas, wszystkie istoty żyjące, wszystko wszędzie jest w tym momencie zupełnie jak sen. I dalej, dalej jest to. W centrum tej chmury stoi, na, stoi piękny tron ozdobiony postaciami lwów. To jest właśnie guru, którego sobie wizualizujemy, że jest przed nami. To jest pierwszy etap guru, guru który jest przed nami. To jest taki stosunek z guru jak guru i, i, i na nasze władcy i jego niewolnika bo nasz stosunek przede wszystkim pierwszy etap względem guru, że jest, jest etap takiego sługi, który siedzi z guru i mu us, us, usługuje, koniecznie musi usługiwać swojemu guru. Ale to jest pierwszy etap. Ten pierwszy etap jest, jest symboliczny i nie ma mocy działania praktycznego ale jest konieczny. Bez niego nie można się obejść. A drugi etap, który jest. O drugim etapie jest powiedziane powiedziane tutaj znowu w tej medytacji. To jest w tym, w tym momencie, gdzie karmapa promieniuje coraz mocniej, przybywa teraz całkiem blisko nas. Jest bardzo blisko nas. To zapowiada drugi etap Dru, dru, drugie urzeczywistnienie jed, jedności z guru. Karmapa się zbliża i jest bardzo blisko nas. A inne teksty medytacyjne mówią, że jest w naszym sercu. Medytujemy, że jest w naszym sercu w różnych formach, w formie Demczoka, w różnych formach, w, w, może być w kilku formach. Jednym słowem jest to karmapa, który już się, z nami się łączy. I jest ostatni etap urzeczywistnienia guru, kiedy my jesteśmy z karmapami, z karmapą To jest powiedziane właśnie znowuż w medytacji, która mówi medytacja schronienia w buddyzmie Mahajany. Ale dlaczego ta medytacja schronienia i to dlaczego my to utrzymujemy? Bo w tych tekstach są klejnoty, a jak my te teksty usuniemy, to razem z nimi usuniemy klejnoty, które się tu znajdują. Bo to nie jest te klejnot, jak, my wam, jak ja Wam teraz powiem, gdzie jest ten klejnot, to Wy powiecie, o, już wiem, to już mi, to medytacja nie jest potrzebna. Tu są klejnoty i trzeba je odkryć samemu. A jest ich tu na porządku, na każdej stronie są te klejnoty. Czytam to, co nazywam klejnotem. Że On nie opuści nas nigdy i teraz udziela nam zobowiązania, które dojrzeje i uczyni nas podobnymi do Niego a także uzdolni nas ku pożytkowi wszystkich istot. A więc karmapa musi nas uczynić i musi nam na coś pozwolić. Znowu mamy ten motyw, że karmapa coś robi i to co uczyni, uczyni nas podobnymi do niego. I dlatego w medytacji tej tutaj, o której mówimy, jest powiedziane tak. Przed nami w niebie łączy się karmapa ze światłem i to światło promieniuje teraz nad nami. I przenika nas. I łączy się z nami jak woda z wodą. Tak Jego duch przenika naszego ducha i pozostajemy w tym stanie, gdzie wszystko jest oczyszczone. No więc widzimy tutaj, że my tutaj jesteśmy połączeni nierozdzielnie z karmapą. Jego duch jest naszym duchem. Czyli jak będziemy mówić w instrukcjach dla jogów, mówimy o guru, to znaczy się, jogowie to są ci, którzy urzeczywistnili te najwyższe stopnie i teraz praktykują te, te instrukcje. Karmapa jest jednym z naszym duchem. Jego duch jest to samo, co nasz duch. Więc jeżeli teraz instrukcja dla jogów mówi, proś guru, to proś kogo, do kogo się mam zwrócić, prosząc guru, żeby mi pozwolił, żebym, ja miał, żebym wiedział, że się nie” No wniosek jest tylko jeden, moi kochani. A jeżeli jest taki trudny, to proszę medytować choćby z 15 lat i dojść do tego samego wniosku. Bo to jest niesamowite odkrycie. Przecież my musimy się zwrócić z naszym postanowieniem do własnego umysłu. No tak, bo z czego wynika, że ten nasz guru, który był przed nami, potem był blisko nas, a teraz jest w nas, jest naszym własnym umysłem. Że my się zwracamy do własnego umysłu. Jak mówimy, o góru, pozwól, żebym śnił, to się zwracamy do własnego umysłu. Mówimy do, do, do umysłu w liczbie, w, w, w liczbie, w liczbie drugiej, prawda? Ty. Nie mówimy tego, ja będę dzisiaj śnił świadomie. Bo to nie byłoby logiczne, kochani. Wiecie dlaczego? Bo ty, jakbyś sobie powiesz, ja będę dzisiaj śnił świadomie, to sobie będziesz śnił, a ty będziesz spał. Będziesz sobie spał, będziesz krapał, prawda? No. Ty musisz powiedzieć właśnie, zwracając się sensie do centrum umysłu, nadać rozkaz. Masz mi pozwolić, musisz dzisiaj śnić świadomie. I my, my gór wydajemy, wydajemy rozkaz, kochani, bo to, to, już jest bardziej niż nasz przyjaciel. I w każdych sytuacjach, jak coś chcemy od harmapy, to znaczy się, jogowie wiedzą, że zwracają się do własnego umysłu. To jest, to jest tak i amen i inaczej być nie może. Musiałbym sobie uciąć głowę po prostu, zaprzeczyć temu doświadczeniu. Ja to odkryłem. I to jest właśnie prawdziwa sugestia, prawdziwy, prawdziwy, nadanie rozkazu. A więc musi być ten guru i jego zrozumienie. <śmiech> więc nie można sobie lekceważyć medytacji na guru jogę. <śmiech> nie można sobie <śmiech> lekceważyć modlitw, <śmiech> jakie są w tej guru -jodze. A nie można tu szukać błędów czy innych wydzimiesiów tylko dlatego, że ktoś po prostu dostał chysia na umyśle. Bo wtedy ta prawda skierowana do własnego umysłu to jest ta prawda skierowana na guru. Więc można oszukać guru, okpić guru, który jest na obrazku. Można go krzywo postawić na przykład, jak się komuś nie podoba. Można mu wyrzucić czarną koronę, a ubrać inną. Można w, medyta w medytacji, można, można też pewne cuda porobić. Można sobie inaczej medytować, ale autentycznie być guru, i oszukać własny umysł można, jak się jest opanowanym przez pięć trucizn, To tak, to każdy z nas jest opanowany przez pięć trucizn, Ale nie można tej prawdy wewnętrznej oszukać. Dlatego my musimy być dla guru całkowicie otwarci. No i wszystko, co z tego wynika. A następnie z modlitwami. Gdzie modlitwy to jest to samo, co ten rozkaz. Będziesz śnił, to są te wszystkie nasze modlitwy. To, nie może, to musi być tak wyostrzone, jak ostrze miecza. Myślę, że ja nie objaśniam, bo teraz nie ma czasu, ale wy to rozumiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że ci, ci uczniowie, którzy wyrzucili czarną koronę ze swojej modlitwy z Góru Jogi, wiedzą o czym się tu mówi. To niech raczej zejdą z drogi, niech się nie denerwują tym, co ja mówię, bo ja się już za nich denerwuję, prawda? ale w jaki sposób będą mogli powiedzieć guru, pozwól mi, żebym śnił świadomie. No niech sprawdzą, niech sprawdzą, to można sprawdzić, można sprawdzić, każdy może sprawdzić, nie? Rano się dowie, czy sprawdził, czy nie, prawda? No. W każdym razie jesteśmy wszyscy zaproszeni do snów. Sen chce nas czegoś nauczyć, chce nam coś pokazać. Mamy wszyscy zaproszenie i, i, i to jest, na tym polega. Więc teraz myślę, że będziecie, będziemy rozumieć, co to znaczy, co znaczy guru. Oczywiście ja zawsze mówiłem, że otwartość umysłu to jest ta dakini, a aktywność umysłu to jest ten guru. No i teraz powiedziałem w tu, tutaj trochę za dużo. Jak ktoś będzie mądry, to wyciągnie z tego odpowiednie wnioski. Ale, moi kochani, niestety musi się to zrobić. Musi się taki czas przyszedł, że im większe mroki są, tym bliżej światło jest. Wiecie, że w grudniu, kiedy Słońce jest najbliżej Ziemi, jest największa ciemność. Tak? To jest... Wstrzymajcie się astronomów czy astrologów. Kiedy Słońce jest... W jakiej porze roku Słońce jest najbliżej Ziemi? Właśnie w grudniu jest najbliżej Ziemi, a jednak na Ziemi jest największa, najdłuższa noc, wydawałoby się odwrotnie. <śmiech> Więc <śmiech> jeden z astrologów z światowej polskiej sławy powiedział mi tak, człowieku tak samo, im większy jest mrok i ciemność na Ziemi, tym większe jest światło, światło prawdy. I również w naszym środowisku dzieje się to samo, kochani pokazują się mroki prawdziwego średniowiecza. Dlatego właśnie tym bardziej musimy teraz pokazać, na czym polega to czyste światło. Oczywiście ta sprawa jest załatwiona do tej instrukcji. Tyle słów wystarczy na dzisiaj. No i tego W nocy przed spaniem proś guru, żebyś mógł być zdolnym do pojmowania stanu sennego. I stanowczo postanów, że będziesz, że będziesz pojmował sen. Stanowczo to znaczy z determinacją. Stanowczo to jest za mało powiedziane z determinacją. To musi być determinacja, tak jak jest w Ewangelii Świętej napisane. Naprzód szukaj Królestwa Bożego a wszelka reszta będzie ci, będzie ci dodana. To jest determinacja pierwsza i jedyna i niepowtarzalna. Człowiek, który chce coś w życiu osiągnąć, musi to postawić na pierwszym miejscu. Z całkowitą determinacją woli i oddania. W przeciwnym razie nie ma co ubiegać się o współzawodnictwo z otaczającymi istotami. Tak jest z nauką, tak jest z pracą, tak jest z handlem i ze wszelkimi interesami, Taki, bo takie jest prawo. To, co pierwsze, to się realizuje. Mnie się czas pomyłania. Ja czy ta taśma się już tam nie skończyła, prawda? No, ale na tym zakończymy. Mm. <śmiech> <śmiech> Na drugi raz będziemy kontynuować tą, to nasze rozmyślenie. Zobaczycie, jakie tam są ukryte w tym niespodzianki. Niespodzianki są po, ukryte. Więc yy, teraz ty wypada tylko gromadzić tą determinację. Dzisiaj czytam następujący, dal, to dalszy ciąg naszej instrukcji jogi snu. Jest to praktyka trzecia. Pojmowanie snu przez moc wizualizacji. Oczywiście pominąłem praktykę drugą, pojmowanie snu przez moc od oddechu, bo to jak będziecie mieć teksty, to sobie to poczytacie, ale do, co do samego oddechu nie mam żadnej pewności. Jeżeli coś mówię na ten temat, to tylko to, co wiem, wiem coś, co trzeba mówić i wszystko to, co jest, wynika z konkretnego doświadczenia i praktyki. A więc dzisiaj jest praktyka trzecia pojmowanie snu przez moc wizualizacji. Trzecią praktyką pojmowania snu przez moc wizualizacji składa się z następujących procesów. Wizualizacji samej w sobie, osiąganie największego pożytku z wizualizacji powstrzymania, zanikania treści snu. No więc tutaj będzie teraz pierwsza wizualizacja sama w sobie. Potem jest jeszcze osiąganie największego pożytku z wizualizacji. To też będzie do osobistego rozmyślania i kontemplowania. Dzisiaj skoncentrujemy się przez moment, bo czas tak szybko idzie jak jak zegarek idzie, prawda? Więc wizualizacja sama w sobie. No jesteśmy normalnie przecież szkołą wizualizacyjną, prawda? Jesteśmy mistrzami wizualizacji. Myśmy tu już przez dwa razy tłumaczyli, czym wizualizacja nie jest. A więc wizualizacja przeważnie nie jest tym, o czym myśli każdy, jak przyjdzie do naszej grupy i zaczyna podobno wizualizować, to właśnie tym wizualizacja nie jest, na pewno nie jest. Ale to my już wiemy, czym wizualizacja jest, bo my mamy to nagrane. Myśmy słuchali, co na ten temat mówi Be doktor Berzin. Co na ten temat powiedział lama Situ Rinpoche, prawda? Ale tutaj jest coś więcej. Tutaj jest wielka ta nasza tajemnica. Czytam, wizualizacja sama w sobie. Co do pierwszej wizualizacji samej w sobie, metoda jest następująca. Myśląc, że ty sam jesteś bóstwem, wadzaj wizualizuj w psychicznym centrum gardła sylabę ach, czerwonego koloru i wyraźnie promieniującą jako będącą rzeczywistym ucieleśnieniem boskiej mowy. Przez mentalną koncentrację na promieniowanie ach i rozpoznawaniu, że każda zjawiskowa rzecz jest w istocie podobno, podobna formą odzwierciadlonym, która chociaż widoczna nie ma realnej egzystencji, sama w sobie ktoś pojmie sen. Więc moi drodzy, to nie jest taka prosta instrukcja, jak to jest napisane. Więc jeżeli czegoś nie zdążymy dziś powiedzieć, to zostanie to na ciąg dalszy. To w lecie się będziemy musieli schodzić osobno, jak będzie z litania różnych pytań. Więc najpierw wizualizuj siebie w formie czerwonej inny więc dotychczas mówiliśmy proś guru, żeby ci objawił prawdziwą, prawdziwe, prawdziwe znaczenie, znaczy prawdziwe, prawdziwą wizję z, z twoich snów. A teraz z, zamiast guru jest czerwona dakini. Wiemy już, że guru to jest nasz własny umysł. Centrum naszego własnego ducha, który jest Buddą, centrum i dzisiejsza medytacja będzie temu tematowi poświęcona, gdzie będziemy mieć guru jogę na pięć form karmapy. Karmapa, którego znamy tradycyjnie, będzie jako ten centralny, a wokół niego będzie pięciu karmapów w pięciu różnych kolorach. A co to znaczy? To właśnie jest do tego znaczy to, że karmapa jest centrum centralnym wajroczanom, czyli centrum, centrum naszego umysłu, a tych pięć form kolorowych to jest pięć aspektów naszego umysłu. I to jest umysł w jego aktywnej formie, czyli męskiej. Natomiast umysł w jego pasywnej formie w formie przestrzeni i pustki, to jest właśnie w formie żeńskiej, czerwonej dakini. Ale my nigdzie nie mamy tego w ten sposób sformułowanego. Nigdzie. Bo jest to nam, znaczy się jako osobą, jako początkującym adeptom i wyznawcom buddyzmu do niczego niepotrzebne. To jest potrzebne dla joginów, nie dla wyznawców. Dla wyznawców nie byłoby to za dużo pomieszanie w ich kontemplacji. za dużo pomieszanie. Wyznawcy muszą praktykować wyłącznie z formami. I niewiele poza tym. Nie dadzą rady. To po prostu jest ponad zdolnością myślenia i wyobrażenia. Ale jogini, którzy sięgają istoty i centrum bytu, moi kochani, nie mogą na tym poprzestać. Więc wyobrażamy sobie jako pierwszy etap tak jak było z karmapą, że jest przed nami, potem jest blisko nas, potem sami jesteśmy karmapą. Na razie ta czerwona dakini może być i przed nami na obrazku i może być przed nami jako tańcząca prawda, dakinia, w różnych zresztą kolorów, w tym wypadku czerwona, tak jak w medytacji na karmapę, ustrogo karmapę. I możemy się teraz sami z nią utożsamić, jesteśmy sami dakiną. Ale to jeszcze jest wszystko tylko maska i forma, bo teraz chcąc zrozumieć istotę i ten temat czerwonej dakini, która jest dakinią wszystkich joginów, prawda? bo każdy jogin pracuje ze swoim umysłem, czyli nie tylko każdy jogin pracuje ze swoim guru, także pracuje z otwartością umysłu i z jego po prostu jasnością, z jego przestrzenią. To znaczy się, to ta, jak umysł jest, jaką ma to wewnętrzną przestrzeń na, na pierwszym etapie, to oczywiście to jest już ta Dakini. I teraz, jak się o tym przekonać? O tym się można przekonać, tylko trzeba mieć spokój, jak się czyta nasze teksty albo inne objaśnienia. Bo wiadomo, że nasze teksty objaśniają symbolikę czerwonej Dakini. No więc wiadomo, że czerwona takini ma na głowie koronę z pięciu czaszek, ale ta korona jest czysto i wyłącznie symboliczną koroną, prawda? Bo tych pięć czaszek oznacza pięć mądrości pięciu buntów. A dlaczego? I dlatego w formie czaszek, bo te mądrości są natury pustki, moi kochani. Nie da się ich intelektualnie analizować, ani o nich rozprawiać. To jest, ba, to jest straszna głębia. To jest straszna głębia. Te czaszki także rep, rep, przedstawiają pokonanie pięciu truciz. Wiecie, że to wszystko właśnie jest poza zasięgiem naszego rozumowania. Fachowo się to nazywa mądrość pięciu paramit. To jest pięć parametr. Paramita to znaczy się coś, co jest poza formą, co, co ma naturę pustki. Więc to zapowiada głębokie studium na ten temat. Jogowie muszą studiować, muszą studiować darmy, nie wystarczy tylko naśladować darmy, trzeba ją także studiować i kontemplować. I teraz wiecie teraz, że te czaszki są symboliczne, ta korona jest symboliczna, teraz ten wieniec z trupich czaszek, których ma na sobie, to jest symboliczny, to oznacza pokonanie, znaczy się Również pięciu różnych, tych pięćdziesięciu, bo tych czaszek jest pięćdziesiąt, pięćdziesiąt różnych aspektów szkodliwych umysłu, różnych poglądów, prawda? A także jeszcze ma inną symbolikę, te czaszki mają. One symbolizują pięćdziesiąt liter alfabetu sanskryckiego. Wiemy, że litery również symbolizują jakieś trucizny, skoro te litery symbolizują nasze bóstwa medytacyjne, prawda? Także każde bóstwo medytacyjne jest dla tego, żeby rozpuścić jakąś truciznę. I wtedy właśnie ma się taki wieniec z tych czaszek. Żeby dakinia nie straszyła, to często jest zamiast wieńca z tych czaszek jest wieńcu z kwiatów. Prawda? No ale wiemy, że ten wieniec jest symboliczny. Wszystko jest symboliczne. Ten nóż, którym odcina błędne poglądy, który trzyma dakinia nad głową, jest symboliczny. Pamiętajcie, że my takie, nie żadnego tasaka i nikomu nie myślę szyi uciąć, prawda? Ten naczyniek z krwią, które trzyma to nie jakiś ksiądz czy, czy kapłan nie myśli, że to jest jakaś krew, którą można ofiarować Panu Bogu na ofiarę za odpuszczenie grzechu. tylko, że to jest po prostu krew, nasz, ale naszego własnego ego. My musimy Bogom ofiarować nasze własne ego. To jest ostatnia ofiara, jaką możemy oddać, ego, ego by się ktoś zastanowił na tym, co znaczy ofiarować ego, to jest ofiarować własną krew. Tak jak żołnierze na froncie, prawda, są wezwani do ofiary z krwi. Tak, tutaj musisz ofiarować własną krew. Także ta ofiara z krwi jest nieunikniona, ale to jest ofiara z siebie, nie z kogoś. Bo ukrzyżować kogoś to jest bardzo łatwo, jeszcze cudzymi rękami, ale ukrzyżować siebie, ofiarować to jest już, to jest naprawdę rzecz niespotykana. Więc, moi kochani, widzimy te, i tak wszystkie, ta, cała ta symbolika, te wszystko, to wszystko jest symboliczne. I jogin, który kontempluje nad tą symboliką, w momencie, kiedy jakiś symbol odkryje, musi ten symbol zamienić, przemienić na rzeczywistość. I tą rzeczywistość musi własną osobą uchwycić. No i jak tak w końcu wszystko, całą tą, tą, tą symbolikę przejdzie, łącznie z formą tej, tej dakini, znaczy z formą kobiety tak samo z tym, że, że dakina jest naga, to znaczy czysta bo nagość oznacza czystość, pamiętajcie nagość nie oznacza jakiejś nieczystości, hehe, <śmiech> nieczyste, nieczyste to jest lista bzdura wymyślona przez pobożnych mnichów dla których wszystko było nie, nieczyste nie, nie, tylko ciekawym dlaczego nie chodzi z zawiązanymi oczami jako ślepcy. Otóż, moi kochani, to jest, to jest obraz czystości i niewinności. Prawda? Mówi się tylko, że tylko dziewica jest niewinna, prawda? No ale teraz to, to, to, to, to są czasy, które już przeszły. No więc te czasy przeszły, ale jeszcze nie, we, nie dla wszystkich jeszcze one przeszły. Moi kochani, toczy się dalej walka z tymi czasami. To jest, to jest naprawdę wojna na tym świecie. No bo każdy walczy o swoje, to jest zupełnie normalne. Ale jak te wszystkie symboliki rozpuścimy, to co zostanie? Dakinia zniknie. Zniknie nam ta dakinia, naprawdę. Bo i dopiero wtedy będziemy naprawdę dakinią. Jeżeli urzeczywistnimy całą naszą istotę, jej symbolikę. Ja też prosiłem Bogów, bo chciałem widzieć czerwoną dakinię. I w końcu cała jest przygoda. Ja miałem tak, tak, takie doświadczenie. Cała przygoda była z tą dakinią. W końcu ostatecznie doszło do tego, że musiałem się dać posiekać, przez ścieżkarnię przelecieć, potem dać się powiesić, a w końcu sam się zrobiłem dakinią. No i to właśnie otwartością przestrzeni ze wszystkimi konsekwencjami stąd wynikającymi. Jest naprawdę dakinia to jest otwartość naszego umysłu, naszego własnego ducha ze wszystkimi konsekwencjami. I to, co się w tym umyśle pojawia, to jest aktywność, to się nazywa karmapa. Dlatego karmapa, czy centralny buddha jest zawsze ze swoją partnerką. A partnerki oznaczają pustki. Te pustki dzielą się, prawda, w naszej szkole kolorami. Nie dlatego, że są kolorowe, tylko one też są symbolami pewnych właściwości, pewnych cech umysłu. Także jogin po prostu nie ma potrzeby zbytniego zwracania uwagi na obrazki, na figurki, na tego rodzaju różne inne rytuały, dzwonki, bębenki. Jogin po prostu wystarczy, w grocie on tam nie ma takich, takich, takich rzeczy, nie ma absolutnie. Jogin sobie siedzi w spokojnie i mówi dajcie mi święty spokój. Chcecie się, to się zajmujcie kościołem, twórzcie kościoły, budujcie gąpy, gąpy ala fortece, prawda? Ja wam karabinów nie dostarczę do tych waszej gąpy, prawda? żeby żebyście sobie pilnowali pilnujcie sobie swoich interesów swoich pieniędzy swoich, z czegokolwiek chcecie bawcie się tańczcie w kole samsary aż do skończenia trzech eonu ale mnie to w tej chwili nie interesuje oczujące istoty choćby Jogin chciał pomóc tym istotom te istoty nie pozwalają mówią my nie chcemy my sobie nie życzymy my sami co sami sami to tylko popadniacie w bagno iluzji i złudzeń nieograniczonej głupoty. Bo pierwszy, pierwszym grzechem człowieka jest głupota. To jest, a trzeba prosić karmapę, co jest w tej modlitwie w Górniodze, uwolnij nas od głupoty i pozwól, żebyśmy się tej głupoty pozbyli. No moi drodzy, jeżeli ktoś w mądrości dojdzie do tego, że o, o, nie trzeba się o to modlić, bo to za długie są takie trzy zwrotki, a na końcu nie trzeba się modlić, jeszcze ta ostatnia modlitwa, to po prostu, to są naprawdę szczyty i na tych szczytach niestety zakończyłem, bo joginowie już wychodzą na sam szczyt zamiast siedzieć w swojej grocie, prawda? To znaczy spokojnie, nic nie mówić i koniec. I nie odzywać się. No więc widzicie co to znaczy, jak ta dakinia szybko przelatuje? Ale myślę, żeście uchwycili sens. Jeżeli będziecie zasypiać z tą myślą, jaką jesteście, tą dakinią, już pozbytą wszelkich symboliki, to, co, co, co jest tą Dakinią. To jest otwartość w wasz, treści waszego snu. To, że śnicie, prawda? Niebo jest nad wami, gwiazdy świecą. Okolica, w której śnicie, to jest ta, ta otwartość waszego umysłu. To jest właśnie to. I dlaczego się nazywa yoga snów, prawda? Joga snów. W jodze snów też medytujecie na dakinie. I ktoś mnie zapytał, co ma ta yoga snów ze snami? Dlaczego się tak nazywa? No ja nie wiem, tam nie jest napisane, ale z doświadczenia wiem, że, że to jest yoga snów, więc musi mieć z, z tymi snami coś wspólnego. No to jest właśnie ta otwartość, a to co się w tym śnie jest, dzieje, to jest ten karma. To jest aktywność umysłu. Aktywność umysłu i otwartość umysłu. Jeżeli sobie to zapamiętamy i utrwalimy, to teraz będziemy się dotąd kontemplować, aż nam budowie pozwolą odkryć pewne właściwości w tym umyśle. A jak nie pozwolą to też dobrze kochani bo byśmy przedwcześnie mogli zajść na, na, na jakiejś ścieżce przedwcześnie mogłoby to nie być dla nas. Ale jeżeli jest dla kogoś i ktoś potrafi tak się zmobilizować wewnętrznie że z, z całkowitym oddaniem determinacją i poświęceniem będzie nad tym kontemplował przez 24 godziny na dobę, to wtedy jak wypłaczę beczkę łez i zje beczkę soli ze swoimi przyjaciółmi, to wtedy, moi drodzy, otworzy się przed nim, przed nim otworzy się cała ta ścieżka, bez żadnych trudności. O tym jestem święcie przekonany. No ale także teraz możemy, bo czas już nas uprudą, możemy przystąpić do góry jogi ucieleśnionego. To jest podtrzymywanie zanikania treści snów. To, ma, to jest to, o co, o co nam dzisiaj chodzi. Paweł, nastaw od początku, zaczynamy. Wszelkie demony umysłu wy, wykurzymy zaraz tym, tym dzwonkiem. Już? Powstrzymywanie zanikania treści snów. To jest to, na co my najczęściej narzekamy. Nie na, patrz tu 20 minut, jak upłynie, to mi dasz znać, ale tu zegarek mi postawił. Zanikanie w stan czuwania pojawia się wtedy, gdy ktoś jest bliski pojęcia snu dzięki myśleniu ten sen musi być pojęty i wtedy budzi się, długopis. Więc jest to, ten tekst mówi o tym, że ktoś jest bliski pojęcia snu we śnie, prawda? I nagle sobie zaczyna myśleć, że to jest ważne, żeby sobie to zapamiętał. I nagle się zbudzi, przerwie mu się. To jest o tym mowa. Zanikanie stan czuwania, to znaczy pojawia się wtedy, gdy ktoś jest bliski pojęcia snu, ale dzięki myśleniu, że sen musi być pojęty, wtedy budzi się. To ja wam powiem, jak to wygląda z doświadczenia. Na przykład, jak będziecie grać na loterii i nagle zaczniecie widzieć liczby loteryjne, jakie pojawią się za następnym ciągnieniem. I wy wiecie o tym, że to są te liczby i teraz chcecie je zapamiętać. I nagle, kiedy pomyślicie, że chcecie je zapamiętać, te liczby się zmieniają na inne. I będą się, co chcecie je zapamiętać, to nagle zaczną wam się zmieniać na inne. Będą się tak zmieniać te liczby. To jest, to jest pewne. Albo będziecie mieć jakiś tekst i będziecie go chcieć zapamiętać, bo to jest ważny tekst. I nagle te literki zaczną wam migać. To jest to, dzieje się wtedy, kiedy my myślimy, że coś trzeba zapamiętać i nagle się budzimy, albo po prostu nagle to się wszystko nam nie udaje. To jest taka, taka przewrotność w tym wypadku, ale jest na to antidotum, to znaczy się jak zapobiec temu. Zapobiec antidotum na to jest spożywanie pożywnego pokarmu i wykonywania fizycznej pracy lub ćwiczeń aż do zmęczenia. Przez to sen staje się głębszy, a to uzdrowi go. Więc w takim wypadku trzeba spożywać pożywne pokarmy. Przez pożywne to tutaj rozumiem pokarmy zawierające Dużo składników takich jak te witaminy, te sole mineralne, które są w jarzynach i tak dalej. Jak tych brakuje, to są zakłócenia. No i koniecznie wykonywanie fizycznej pracy. Albo jeżeli ktoś fizycznie nie pracuje, to niech ćwiczy aż do zmęczenia. To jest tak jak ktoś zrobi pokłony, robi prawda, pokłony. A robi Aż do zmęczenia, no. no sobie, po, wtedy to pomaga, sen staje się głębszy. To jest dla tych rada, którzy, którzy bardzo powierzchownie śnią. Na tym muszę ten paragraf skończyć i dalej pojedziemy, bo byśmy nie skończyli. Zanikanie znowuż z powodu zmęczenia pojawia się, kiedy sen powraca często bez żadnej zmiany jego treści. Więc... sen często powraca i nie zmienia swojej treści. To jest znany fakt dla tych onejrologów, który niestety dla psychiatrów. Psychi psychi psychiatra, który jest jednocześnie onejrologiem, wie, że jak się jakiś sens stale powtarza i powtarza i nieraz bardzo dokuczliwie stale ten sam się, ten sam się po powtarza, to znaczy to wynika ze zmęczenia, ale to zmęczenie, to wam muszę powiedzieć, nie jest to zwyczajne zmęczenie, jest to zmęczenie wewnętrzne na tle nerwowym, to jest nerwowym, to znaczy się jakiś uraz był kiedyś w życiu na jakimś punkcie, i to nie możesz się z człowieka na wierz wydostać. I dlatego ten sen się stale powtarza. Stale powtarza i wtedy psychiatra wie, że to jest jakaś wewnętrzna nerwica, która tkwi w podświadomości człowieka. O tym fakcie można czytać w książce doktora psychiatry Bilikiewicza. Więc to jest to zmęczenie. Czyli jeżeli takie zjawisko zachodzi, to dobrze jest iść do, do psychiatry, ale do takiego, co się zna na onejrologii, to znaczy na, na snach. No ale takich takich szukać pod słońcem, prawda? Takich nie znajdziecie. Ale jest tu także antidotum na to. Antidotum tutaj jest, często, jest częste medytowanie na ten sen i postanowienie bardzo stanowczo dla pojęcia jego istotnej natury. Mieszanie ćwiczeń oddechowych w kształcie dzbana z wizualizacją punktu między brwiami. Ten drugi, te, druga, te drugie zdanie to dotyczy specjalnych technik jogistycznych, które są w, te, w tym tekście opisane, ale to nie są one dla nas do robienia. Więc również są w, w ciągu naszego życia w dzień też są takie, co się nazywają sny na jawie, jest jakaś myśl, która nas stale prześladuje. Chociażbyśmy chcieli o tym zapomnieć, to ta myśl powraca. Tak jak sen, stale ten sam sen powraca. Na przykład, to może być różna myśl. Opanuje z nas na przykład zazdrość, albo chciwość, albo gniew. No i on stale nam powraca. Choćbyśmy jak chcieli się z tego wyzbyć, bo zdajemy sobie z tego sprawę, to ta myśl przeszkadzająca, paskudna, niedobra, jedna struci z umysłu, powraca. No i co z nią zrobić? No więc to jest, to jest to samo należy zastosować. Często medytować nad tą, nad tą myślą, tak jak tam było nad snem i postanowić bardzo stanowczo, żeby pojąć jego istotną naturę. Albo żeby pojąć naturę snu, albo naturę trucizny, jaka nam przeszkadza w umyśle. No bo po prostu jesteśmy wtedy marionetką jakiejś opętanej, opętańczej myśli. Trucizny wiecie, jakie są, wiecie, na czym polegają. To jest to prawdziwa choroba umysłowa, więc widzimy, że ten wersety zawierają w sobie pewne umysłowe, umysłowe zjawiska, umysłowe choroby. No jeżeli się z nimi nie pracuje, to one się pogłębiają, pogłębiają, aż w końcu trzeba wylądować u psychiatrów, ale nikomu nie radzę, bo tam nie ma co jeść i nie ma miejsca. No ja, ja mam stare do czynienia z takimi wypadkami, wypadkami ciężkimi i lekkimi, lekkimi, które wydawałoby się, że są niegroźne, ale są te zjawiska rozpoznawane bardzo łatwo. I dalej, zanikanie z powodu fizycznego lub mentalnego osłabienia pojawia się, kiedy ktoś śni wiele snów, a nie przypomina sobie niczego po zbudzeniu. No narzeka to i biadoli nad tym, że ma wiele snów, ale sobie ich nie potrafi przypomnieć. Więc tekst mówi, że to jest osłabienie fizyczne, słabość fizyczna w ciele, albo osłabienie mentalne, mentalne, traci się takie, no, no mentalne, po prostu nie, nie ma innego, lepszego słowa, nie można powiedzieć duchowe, czy psychiczne, bo tam były choroby psychiczne, nerwowe, a tu mentalne osłabienie. No i nie mówi, jakie to są osłabienia, po prostu, że to wynika z osłabienia fizycznego i mentalnego, ale na to będzie będzie znowu antidotum. Antidotum tutaj jest unikanie splugawień i nieczystości, przyjęcia inicjacji samadhi i wizualizowanie punktu jako znajdującego się ukorzenia organu rozrodczego, przez to zanikanie zostanie wyleczone. I znowu druga część tej rady, to jest ta tajemna, tajemne techniki jogistyczne, ale nas interesuje, że właśnie to mentalne albo fizyczne osłabienie, które się przejawia w tym, że mamy wiele snów, ale sobie ich nie potrafimy przypomnieć, że to jest fizyczne albo mentalne osłabienie, a my strasznie się boimy być słabymi, prawda? No więc skąd się to bierze, bo sny to pokazują i uniemożliwiają praktykowanie jogi snów? Trzeba unikać splugawień i nieczystości. Zaraz, bo tu, tu, tu, tu. Jeszcze raz, antidotum tutaj jest unikanie splugawień i nieczystości i przyjąć inicjację samadhi. Na razie inicjację samadhi zostawiamy w spokoju, ale cóż to są te splugawienia i nieczystości. My zawsze lubimy mówić tak, my jesteśmy wadżajane, dla nas nie ma nic splugawionego ani nieczystego, prawda? I my się mamy z tym po prostu szczycić. To jest nasz, na, na, nasza wielka duma i nasz wielki zaszczyt, że wylądujemy w piekle, prawda? No bo to piekło nam nie pozwala na to. Pamiętamy, że tekst jednakże mówi o splugawieniach i o nieczystościach. O co tu chodzi? Te splugawienia i te nieczystości to się biorą z odwiedzania albo z przebywania w pewnych miejscach. Na przykład jeżeli gdzieś ktoś umarł to wtedy, jak się jest w tym miejscu, gdzie ktoś umarł, ludzie, tam jest dużo ludzi, dużo krewnych szczególnie, prawda, to miejsce wtedy jest nieczyste i wtedy należy, to będzie antidotum na to podane, po prostu, że wtedy to przeszkadza, tej jodze snów, to prowadzi do zmęczenia psychicznego i nawet fizycznego. Wyjdziesz z takiego miejsca i nagle jesteś słaby. Albo fizycznie, albo mentalnie, albo gdzieś wypadek jakiś samochodowy. No to, to to samo, moi drodzy, bo pamiętajcie, że w tych miejscach powstały myśli, myśli nieczyste. Jak gdzieś kogoś zabili na przykład, no to przecież ten, co był zabijany, to przeklinał i myśl, myśl jego była nieczysta i my tam możemy, to myślą jest, zostaje, przenikamy, przenikamy tak jak, jak i wszystkie, jak na przykład tam, gdzie jest dużo domniemanych spadkobierców, którzy tylko czekają i cieszą się, że nieboszczyk, ostyg, czekają, już oglądają przedmioty. Przecież to jest miejsce całkowicie zanieczyszczone i my możemy złapać taką myśl. W każdym bądź razie na pewno osłabniemy psychicznie i mentalnie. I to są te miejsca, te miejsca, które powodują nasze mentalne osłabienie. No i to są różne tego rodzaju miejsca, gdzie jakaś walka była na noże, na miecze, prawda? Tam się krew przelała, przekleństwa były i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które nasz umysł i naszą myśl plugawią. I dlatego przeszkadzają nam zwyczajny jodze snów. Nie mówiąc już o pogłębianiu naszych medytacji. No wtedy wypada tylko man mantrować i nic, do niczego więcej, człowiek już nie jest zdolny. Ja miałem na takiej karteczce napisane, jaki jest tam, in inna jeszcze rzecz, zapomniałem w tej, co, po fizyczne i mentalne osłabienie. Taka malutka karteczka była na biurku, no właśnie, to nie tam, nie, to ta na innej było, szukaj tam mniej więcej teraz, a ja mówię dalej. Więc antidotum jest unikanie slugawień i nieczystości przyjęcie inicjacji samadhi i wizualizowanie punktu jako znajdującego się ukorzenia organu rozrodczego inicjacja samadhi. Inicjacja samadhi my lub my się kochamy w, w przyjmowaniu różnych inicjacji ale inicjacje a inicjacje to jest różnica są inicjacje na które kar nawet człowiek z ulicy jest dopuszczany. Bo okaże się, że kupił bilet i ma prawo, ma prawo być na inicjacji i ma prawo. I w ogóle Lamowie dają inicjację każdemu, kto po prostu ich o to, o to poprosi, albo każdemu, kto jest w stanie za nie zapłacić. Ale to są inicjacje zerowe, zerowe, kochani. Może kiedyś o tym się dowie, dowiecie, jak to, jak to jest, ale ta inicjacja samadi to jest wyłącznie dla wybranych. To jest inicjacja na wzmocnienie siły intelektualnej, siły obronnej w intelektu, znaczy tego umysłu, żeby był odporny na przebywanie w tych miejscach splugawionych, gdzie jest przekleństwo zakodowane, groźby, chytrość, chciwość, zazdrość, nie wiadomo, wszystkie te trucizny, żeby był na to odporny, to musi to właśnie jakąś tam, jest praktyka i musi mieć inicjację samadhi, samadhi. Ilamowie dają to inicjacje tylko i wyłącznie dla wybranych. Znaczy się, dla powołanych. Dla powołanych. Tak jak jest napisane w Ewangelii. Jest wiele powołanych. Ile jest w Krakowie powołanych? 100 członków, prawda? Ale mało jest wybranych. Bez komentarzy. Bez komentarzy. Mało jest wybranych. Dlatego ta inicjacja samady jest tylko i wyłącznie dla wybranych. Wiele powołanych, ale mało jest wybranych. To jest właśnie straszna rzecz. Czy my to już kończymy? Bo tu widzę, że zegarek leci jak, jak raz, dwa. Zanikanie w negatywność. Jest niechęcią snów do pojawiania się. No widzicie, nawet sny się, są niechętne, żeby się pojawić. Czyli ma, jest pewna inteligencja w tych snach. Aby to pokonać, wizualizuj podczas medytacji oraz w kształcie dzbana punkt jako znajdujący się u podstawy organu rozrodczego, aż i szczególnie czci z przebłagalnymi ofiarami wirus i dakinie. To znaczy się, trzeba składać przebłagalne ofiary mentalnie albo rzeczywistości tym mentalnym istotom, mentalnym istotom, które są w tej, tej samej strefie egzystująco nasze sny. Żeby te sny mogły się nam pojawić i żebyśmy mogli sobie z nimi dawać radę. Okazuje się, że są takie istoty i trzeba je, po prostu demony umysłu, nazwijmy to fachowo po naszemu, demony umysłu, trzeba je przebłagać odpowiednimi ofiarami. Konkretnie przebłagać. No więc to, to i tym podobne rzeczy znajdziecie sobie tutaj właśnie, jak będziecie mieć ten tekst, to będziecie już wiedzieć, o co chodzi. prawda Te wiras i te dakinie, to są, ja to tak tłumaczę, że to są demony naszego umysłu. Więc nasz umysł to jest po prostu cały świat. To jest cały świat i dlatego tam wszystko się w nim znajduje. I trzeba się o tym przekonać, że nasz umysł, nasz sen, to jest cały, wie, cały wielki świat, cała ta wielka kula ziemska ze wszystkim, co się dzieje na górze, na ziemi i pod ziemią. Myślę, że już koniec na tym musi być, bo czas upłynął. A teraz przystąpimy do naszej medytacji.